Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, dziewiąty rozdział i będziemy czytali od 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik. Od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec my zaś nie nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujażniam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli Że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem I wszyscy przez morze przeszli I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli I wszyscy ten sam napój duchowy pili Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich jak napisano usiadł lud aby jeść i pić i wstali aby się bawić Nie oddawajmy się też wszepeczeństwu jak niektórzy z nich oddawali się wszepeczeństwu i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące Ani nie kuśmy Pana jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Pewnego niedzielnego poranka w małym zborze zgromadził się tłum Pogrążony w smutku. Wielu z ludzi, którzy tam przyszli, było, ona powiedzieć, w stanie emocjonalnego szoku. Miało to miejsce w Belfaście, w Irlandii, gdzie Tytanik został skonstruowany. Miało to miejsce 21 kwietnia 1912 roku, a więc w niedzielę po, tym, po tej pierwszej wyprawie tego statku który, jak wiecie, był ostatni. Rodziny 16 mechaników pokładowych również znajdowały się w tym opłakującym tłumie. I wyobrażam sobie, że gdy kaznodzieja odwiedzający ten zbór ogłosił tytuł swojego kazania, w tym płaczącym zborze zrobiło się bardzo cicho. Jego tytuł brzmiał Niezatapialna łódź. W chwili wodowania Tytanik był największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Tłokowe maszyny parowe Tytanika były największymi urządzeniami tego rodzaju, jakie kiedykolwiek skonstruowano. Firma Stone Lloyd, która wyprodukowała grodzie wodoszczelne zamontowane na statku, twierdziła, iż użycie ich, tych właśnie grodzi, powoduje, że statek staje się praktycznie niezatapialny ale ku zdumieniu tych wszystkich zgromadzonych tam kaznodzieja nie mówił o Tytaniku. Ale jego poselstwo dotyczyło małej łodzi miotanej burzą na Morzu Galilejskim. I ta mała łódź rzeczywiście była niezatapialna. Nie dlatego, że miała jakieś ogromne rozmiary, nie dlatego, że miała jakieś wodoszczalne grodzie. Nie dlatego, że była zrobiona z jakąś szczególną umiejętnością. Ale dlatego, że w tej łodzi znajdował się Pan, Mórz i ocean, Pan, Nieba i Ziemi. Jezus Chrystus. Jakaż to tragedia, kiedy łódź, czy statek opuszczał port całej swojej pompie, przy fanfarach przy radości dźwiękach instrumentów wypływa z nadzieją, że dotrze do brzegu ale gdzieś po drodze burza góra lodowa czy jakieś inne przeciwności sprawią, że taki statek zatonie i zabiera do tego morskiego grobu ze sobą całą załogę pasażerów i ładunek myślę, że daleko większą tragedią od zatonięcia okrętu jest w życie wielu ludzi których właśnie życie można porównać do takiej morskiej katastrofy życie, które rozpoczyna się z wielką obietnicą i z wielką nadzieją a kończy się zatonięciem w błocie porażki. I myślę, że niektórzy z Was znaliście takich ludzi, którzy sądziliście, że są zatapialni, Są jak Tytanik. I pewnego dnia słyszycie, że coś się wydarzyło. Gdzieś na tym kursie, który obrali, pojawił się jakiś sztorm, pojawiły się jakieś przeszkody, jakieś wydarzenia miały miejsce w ich życiu. I słyszycie o ich upadku, o ich odejściu od Boga. Jest to chwila, w którym wydaje się, że wszystko jest stracone. Wszystkie te nadzieje, wszystkie te obietnice które wiązały się z ich życiem. Nie jest to przyjemny temat. I może myślicie, że nie jest to odpowiedni temat do tej uroczystości, którą dzisiaj mamy. Ale czytając ten fragment, który przed, tutaj, przed chwilką czytaliśmy, myślę, że jest to jeden z takich wielu fragmentów z Bożego, który sam w sobie może nie jest przyjemny. I Biblia zresztą nie jest zbiorem jakichś przyjemnych tematów. Biblia po prostu jest realnym spojrzeniem na realny świat, w którym żyjemy. Z Bożej perspektywy wieczności. I myślę, że jest to dobry temat. Abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, dokąd zmierza nasze życie. I co możemy zrobić, aby obrawszy dobry kurs dopłynąć do brzegu. Tak jak dzisiaj, myślę, każdy z nas, biorąc udział w tej uroczystości chrztu Maji, czynimy to w nadziei, że ona wytrwa do końca, że będzie wierna tej obietnicy, którą dzisiaj składa Panu Jezusowi Chrystusowi, że chce dla Niego żyć, że chce Mu służyć, że chce być Jego w pełni oddana, że chce zjednoczyć się z Nim do Jego śmierci i Jego zmartwychwstania, aby do końca Mu służyć i z taką nadzieją idziemy razem z nią do tej wody. Apostoł Paweł w tym fragmencie pisze o swoich własnych życiowych zmaganiach, jak również odwołuje się do tej spisanej historii Bożego Narodu Wybranego. I nasz fragment zawiera zarówno słowa zachęty, jak i ostrzeżenia. I pierwsza ilustracja którą apostoł Paweł tu się posługuje, pochodzi z ówczesnego świata sportu i pozostaje nadal równie aktualny. Każdy, kto chce odnosić sportowe sukcesy, musi poddać się surowej dyscyplinie i być gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonego celu. Jeśli chcesz zdobyć wieniec czy medal olimpijski, nie możesz się tylko liczyć na swoje wrodzone umiejętności, talent, ale całe Twoje życie musi być skoncentrowane na nieustannym treningu. Nie ćwiczysz tylko wtedy, kiedy masz na to ochotę, ale trzymasz się ściśle ustalonego harmonogramu. Nie jesz tylko to, co lubisz, ale dbasz o zdrową, zrównoważoną dietę zapewniającą Tobie właściwe odżywianie i umożliwiającą maksymalną wydajność. Nie kierujesz się zachciankami i tym, co robią inni, ale rezygnujesz ze wszystkiego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na Twój rozwój i na Twoje wyniki. Jeśli sądzisz, że sam fakt zapisania się do dobrego klubu i posiadanie trenera, który sam jest mistrzem, wystarczy do osiągnięcia medalu, to bawiam się, że jesteś na drodze do wielkiego rozczarowania. Ani Twój wielki talent, ani chwalebna tradycja i osiągnięcia Twojego klubu, ani nawet doskonałość Twojego trenera nie zastąpią Twojej własnej ciężkiej pracy i wyrzeczeń na drodze do sportowego sukcesu. Myślę, że są to oczywiste, niepodważalne fakty, z którymi zgodzimy się bez jakiejś wielkiej dyskusji. Dlaczego jednak wybucha dyskusja, kiedy te same zasady, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, zostają przeniesione na grunt chrześcijańskiego życia? Dlaczego tak wielu ludzi uważa, że jeśli narodzili się w chrześcijańskiej rodzinie, jeśli zostali obdarowani tak wielką łaską i zostali przyjęci do tak dobrego klubu i mają najlepszego na świecie duchowego trenera, to nie pozostaje im już nic innego do zrobienia, tylko chodzić do klubu regularnie i korzystać z obecnego życia i oczekiwać na obiecany wieniec żywota wiecznego. Czyż nie jest takie myślenie wielu ludzi? W pierwszych wierszach tego dziesiątego rozdziału apostoł Paweł podaje tragiczny przykład narodu izraelskiego wędrującego po pustyni jako ostrzeżenie przed takim myśleniem. Najpierw zwróćcie uwagę wymienia wszystkie dane im przywileje. I tutaj podkreśla cały czas słowo wszyscy. Zwróćcie uwagę. Mówi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli wszyscy ten sam napój duchowy pili a więc mówi, wszyscy oni korzystali z tych duchowych przywilejów wszyscy oni byli świadkami niezwykłych cudów, które Bóg czynił i sami doświadczali niezwykłych cudów byli ochraniani i prowadzeni Przez samego anioła pańskiego W tym słupie obłoku którym towarzyszył Bóg przygotował I posłał do nich najpokorniejszego Z ludzi przywódcę Z którym mogli się utożsamić Już był taki jak on I mogli też go naśladować Byli karmieni duchowym pokarmem I pojeni duchowym napojem Tutaj apostoł Paweł mówi, że towarzyszyła im duchowa skała, którą był sam Jezus Chrystus. A więc mieli udział w życiu, łasce i mocy Chrystusa. A więc mogłoby się wydawać, iż są niezatapiani, jak tytani. A jednak mając te wszystkie przywileje i błogosławieństwa, jak czytaliśmy, większość z nich stała się rozbitkami w wieżach. Ich życie poszło na dno, a ich ciała zasłały pustynię. Dlaczego apostoł Paweł przytacza tę tak tragiczną historię? Dwukrotnie podaje nam powód. W wierszu szóstym i jedenastym mówi: A to stało się dla nas wzorem, dosłownie przykładem ostrzegającym nas. I w wierszu jedenastym A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu I jest napisane ku przestrodze dla nas Którzy znaleźliśmy się u kresu wieków Mojżesz w tym fragmencie Jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa Tak jak my podczas chrztu Utożsamiamy się z Panem Jezusem Czyli stajemy się z Nim jedno Poddajemy się Jemu Poddajemy się Jego woli. To słowo utożsamić się to znaczenie w sobie niesie. Tak jak my utożsamiamy się z Panem Jezusem, tak oni w tych opisanych tutaj wydarzeniach zostali ochrzczeni w Mojżesza, czyli utożsamili się z Mojżeszem. Z Jego misją, z Jego powołaniem, z tym objawieniem, które Bóg mu dał, aby iść do tej ziemi Mlekiem i miodem płynącej. Przejście przez morze pod osłoną obłoku oznaczało porzucenie niewolniczego życia w Egipcie pod władzą niegodziwego faraona i rozpoczęcie nowego życia pod władzą dobrego Boga. Rozpoczęcie tej wędrówki do Ziemi Obfitości krainy mlekiem i miodem płynącej. I tutaj Apostoł Paweł używa właśnie w tym, w, tym, w tym opisie słowa chrzest. Gdyż jest to obraz chrztu, w którym jednoczymy się z naszym Panem i z Jego dziełem śmierci i zmartwychwstania. Zanurzając się w wodzie ogłaszamy śmierć naszego starego człowieka w tym upadłym świecie pod władzą szatana. I wynurzając się z wody... Utożsamiamy się z martwym staniem Pana Jezusa. Mamy udział w Jego życiu i w Jego mocy. Tak jak Izraelici, tak i my, obdarowani zostaliśmy wielką łaską i Bóg zaopatrzył nas we wszystko, co jest niezbędne do tego, aby posiąść naszą ziemię obiecaną. Pełnie życia w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale mówi, Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej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 Również apostoł Piotr w swoim drugim liście w pierwszym rozdziale mówi Jego boska moc obdarowała nas wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwości a więc czy my otrzymawszy tak wiele z łaski naszego dobrego Boga możemy bez trosko żeglować po oceanach tego świata czy zawsze będzie świecić słońce i zawsze będą wiać sprzyjające wiatry czy nie musimy uważać na tryfujące góry lodowe myślę, że wszyscy dobrze znacie historię niezatapialnego Tytanika, który poszedł na dno. i tutaj w tych wierszach widzieliśmy przykład Izraela na pustyni z ogromem łask i z tragicznym zakończeniem myślę, że powinniśmy wziąć sobie do serca zawarte tutaj w wierszach od 6 do 10 liczne ostrzeżenia i napomnienia, które są tylko przykładem, które są tylko wybiórczo tutaj nam podane jako rzeczy, których musimy się w naszym życiu strzec, jeśli chcemy dotrzeć do wyznaczonego celu. Tak jak tutaj czytamy nie pożądajmy złych rzeczy, jak tamci na pustyni pożądali. Nie bądźmy też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano jedli pili i wstali, aby się bawić to nie jest coś, co nam się kojarzy z bałwochwalstwem kiedy myślimy o bałwochwalstwie to myślimy o tym cielcu, który oni postawili ale tutaj apostoł Paweł mówi ich bałwochwalstwo i, te, i ten, to wszystko, co działo się wokół tego cielca wyrastało z ich cielesnej porządliwości żeby jeść, pić i bawić się i ten cielec po prostu był dobrym pretekstem, tak jak wszystkie inne pugańskie bóstwa. Są pretekstem do pobłażania ciału i robienia tego, na co ma się ochotę. Dalej mówi, nie oddawajmy się wszeteczeństwu. I tutaj używa słowa pornea, które oznacza wszelką nieczystość seksualną. Mówi, nie kuśmy Pana, nie drażnijmy Go naszą niewiarą i nieposłuszeństwem. I w końcu mówi, nie szemrajmy. Nie narzekajmy, jak niektórzy z nich ciągle narzekali, ciągle byli niezadowoleni, ciągle chcieli czegoś innego niż mieli, niż to, co Bóg dał. Nie narzekajmy, gdyż tak jak oni, niektórzy szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Raczej zgodnie z tym, co czytaliśmy w tych ostatnich wierszach dziewiątego rozdziału, ćwiczmy się w pobożności. Biegnąc walcząc, poskramiając i ujarzmiając nasze cielesne porządliwości aby faktycznie zdobyć ten nieznikomy wieniec żywota wiecznego niech dobry Bóg pomoże każdemu z nas niechaj uzdomi nas do wszelkiego dobrego dzieła abyśmy rozpocząwszy dobrze dobrze skończyli pozwólcie, że zakończę czytając fragment jeszcze z listu do Hebrajczyków z trzeciego rozdziału I otwórzcie ze mną ten fragment gdzie autor tego listu powołuje się na tę samą historię z życia Izraela ostrzegając i wzywając nas do patrzenia na cel który obraliśmy sobie w naszym życiu i mówi o niebezpieczeństwie Odpadnięcia od żywego Boga może jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz i może słuchasz tego i no, nie wiem co z tego rozumiesz ale myślę, że jest jasne i klarowne tutaj w tym co czytaliśmy że jeśli chcesz żyć i chcesz dotrzeć do bram Królestwa Bożego to musisz coś robić w swoim życiu to nie wystarczy, że gdzieś jesteś to nie wystarczy, że masz jakąś etykietkę chrześcijanina, jakiegokolwiek ona jest koloru, jakiegokolwiek jest wyznania. Ale jest ważne, jak żyjesz. Jest ważne, czym się karmisz. Jest ważne, od czego się wstrzymujesz. A czym nasycasz swoje życie. To zdecyduje o tym, gdzie w końcu się znajdziesz. Gdzie w końcu ja się znajdę. Uważnie posłuchajmy jeszcze tych słów z listu do Hebrajczyków, z trzeciego rozdziału. Od siódmego wiersza będziemy czytali. Dlatego tak mówi Duch Święty Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie Nie zatwardzajcie serc waszych Jak podczas buntu W dniu kuszenia na pustyni Gdzie kusili mnie ojcowie wasi I wystawiali na próbę Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat Dlatego, Bóg mówi Miałem wstręt do tego pokolenia I powiedziałem Zawsze ich zwodzi serce Nie poznali też oni dróg moich Tak iż przysięgłem w gniewie moim Nie wejdą do odpocznienia mego Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was Złego, niewierzącego serca Które by odpadło od Boga żywego Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność którą mieliśmy na początku gdy się powiada dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego? jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i za to krótkie rozważanie tego słowa. Chcemy modlić się o Maję prosząc Cię drogi Panie aby jej rejs był innym od rejsu Tytanika widzimy wielkie Twoje działanie w jej życiu od maleńkości Panie kocha Ciebie I widzimy tą niezwykłą łaskę jaką wlewasz w jej życie szczególną łaskę, którą obdarzyłeś się, która widzimy wzrasta w jej życiu i z wielką nadzieją patrzymy na nią i z ufnością Panie, chcemy pójść z nią w te wody chrztu ufając, że będzie wierna tej obietnicy, którą Tobie składa prosimy by się ostrzeli. prosimy by się ochronił, Panie, kiedy w jej życie przyjdą burze, przyjdą przeciwności kiedy ona zetknie się na rodzaju objawami ludzkiego zła. Panie, pomóż jej trzymać się Ciebie mocno, tak jak dzisiaj, w tej dziecięcej wierze lgnie do Ciebie. Pomóż jej wytrwać do końca. Zachowaj ją przez te wszystkie życiowe burze i daj jej, Panie, dotrzeć zwycięsko. Prosimy o każdego z nas, zarówno o tych, którzy Rozpoczęliśmy tą żeglugę za Tobą, Panie, jak i o tych wszystkich, którzy może jeszcze stoją na brzegu i zastanawiają się, czy warto, czy nie lepiej pozostać tam, gdzie są, czy czują się bezpieczni. Prosimy, kochany Panie, byś pokazał nam tą zgubną alternatywę, obranie jakiejkolwiek innej drogi niż życie dla Ciebie i z Tobą, ten straszny kres zguby i zagłady dla wszystkich, którzy umierają bez wiary w Ciebie, żywej, zbawczej wiary. Daj Panie nam, abyśmy mieli tę łaskę od Ciebie, by, by wybrać Ciebie, by iść za Tobą i być Tobie wiernymi aż do końca. Kiedy upadniemy, kiedy spoczymy z kursu, w swojej łasce, panie, podnieś nas, zawróć nas, poślij karcenie, cokolwiek konieczne jest, aby nas uratować od zgubnego kursu. Kiedy jesteśmy nierozważni, lekkomyślni, otrzeźwi nas, I daj nam oczy do patrzenia, abyśmy byli świadomi różnych zagrożeń i niebezpieczeństw, które nas otaczają. Udzielaj sił, Panie, udzielaj mądrości, udzielaj światła. Pokazuj nam na kompasie Twojego słowa cel, który, do którego mamy zmierzać. I pomóż nam być wytrwałymi. Prosimy. Dziękujemy za to całe zaopatrzenie i za to całe bogactwo, które nas przysposabiasz do tego, że nie jesteśmy w tym sami, zdani na własne siły, gdyż wtedy wszyscy bylibyśmy skazani na zakładę. Dziękujemy Panie, że udzieliłeś nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I w swej łaskawości zaopatrzyłeś nas. Obyśmy byli tylko dobrymi szafarzami tej łaski. Obyśmy tylko wiernie sprawowali, do czego nas powołałeś. i Nie zmarnowali tego, co nam dałeś.